Odcinek 23 Moralne oblicze sanacji ilustruje wydawnictwo, które pod tytułem Bilans czterdziestolecia ukazało się nielegalnie w okupowanej Warszawie na początku 1944 roku. Po kłamstwach i oszczerstwach w stosunku do Sikorskiego czytano w tym paszkwilu. Żal wojska i narodu po jego śmierci nie mógł być i nie był zbyt głęboki, a tymczasem żałość była głęboka i powszechna. Podczas gdy sieroty po sanacji, na emigracji w kraju niestety, starali się i nadal starają się oczerniać Sikorskiego, Numer konspiracyjnego pisma Polskiej Partii Robotniczej Trybuna Wolności z dnia 15 lipca 1943 roku zawierał artykuł pod tytułem O właściwą ocenę generała Sikorskiego. Oto fragment tej oceny, dokonanej w kilka dni po tragicznej śmierci Sikorskiego. Niech nikt nie głosi że powodem nielaski Sikorskiego w oczach sanacji była osobista rywalizacja między nim a marszałkiem Piłsudskim. Między Sikorskim a sanacyjną kliką zachodziło przeciwieństwo odmiennych tendencji politycznych. Generał Sikorski był zwolennikiem rządów demokratycznych. Tymczasem klika sanacyjno-ozonowa Dlawiła życie wewnętrzne w Polsce i poprzez brześć, berezę, przekupstwo i terror policyjny, przez osławione wybory i narzuconą narodowi konstytucję z 1935 roku, zmierzała ku systemowi faszystowskiemu. W polityce zagranicznej Sikorski wcześniej od innych dostrzegał niebezpieczeństwo odrodzenia imperializmu niemieckiego i w zdumiewająco trafny sposób przewidział charakter nadchodzącej nowej wojny. A więc dwie zwalczające się koncepcje, a także zagadka, która na razie pozostaje bez odpowiedzi. Ale czy to jest zwycięstwo rzeczników teorii przypadku? A także sukces ludzi bojaźliwych, którzy z tych czy innych względów drżą na samą myśl, że zaslona tajemnicy mogłaby zostać uchylona? W takim razie, skoro zabrakło dowodów zbrodni, co poczniemy z bogatym zbiorem poszlak, co prawda obciążających różnych domniemanych sprawców, ale nieodmiennie splatających się ze sobą w bardzo wyraźnie zaznaczony obwód? Nie jest to obwód regularny w sensie geometrycznym. Jak się wydaje, część poszlak wynikła przypadkowo. Niektóre z nich można odnieść do wytworzonych sztucznie, choćby na tle londyńskich usiłowań maskowania prawdy. Ale są i takie poszlaki, które niewątpliwie sfabrykowano dla tym większego zagmatwania dociekań. Do poszlak przypadkowych można na przykład zaliczyć tajemnicę Majłestki, w której wyłowiono pilota Prychala, jako że Prychal nigdy jej nie zakładał. Sztucznie powstały poszlaki wynikające z wysłania przez Churchilla do Sikorskiego depeszy wzywającej do szybkiego powrotu lub też z faktu, że przez Gibraltar przelatywał wtedy ambasador Majski. Przykładem celowo sfałszowanej poszlaki byłaby też bajeczka o rzekomym oświadczeniu La Housena, że niby to jego ludzie spowodowali katastrofę używając wsypanego do zbiorników cukru. Ale fałszów i bajeczek znajdujemy oczywiście więcej. Przede wszystkim trzeba uznać za pewnik, że ogrożącej generalowi Sikorskiemu zagladzie Wiedział także i Winston Churchill. Po prostu nie mógł nie wiedzieć. Jeśli o życie Sikorskiego obawiali się współpracujący z nim Polacy i dawali temu wyraz, jeśli stary i uczciwy były brygadier, ten od szyfrów w brytyjskim War Office, szukał przeze mnie drogi prywatnej, żeby generała przed lotem na Środkowy Wschód przestrzec, jeśli sam Churchill apelował do córki generała, aby ojcu w jego podróży nie towarzyszyła, jeśli nareszcie ten czujny i dociekliwy brytyjski premier wciąż otrzymywał raporty od swoich oficerów ze służby specjalnej oraz z wywiadu, tudzież od urzędników z foreign office, to przecież wiedział, co się święci. Nie znaczy to jeszcze, że należy go obciążyć pełną odpowiedzialnością za tragedię gibraltarską, że to w nim trzeba się domyślać ręki dzierżącej ślepy miecz. Ale rzecz prosta i jasna wypada nam powiedzieć, i to twardo, że Churchill o możliwości zamachu wiedział, że ewentualnemu zamachowi, a to był zamach, nie zapobiegł, że wreszcie po katastrofie gibraltarskiej nakazał prowadzenie dochodzeń w taki sposób, że po pierwsze toczono je w kompletnej tajemnicy, a po drugie, ogłaszając skromne wyniki tego śledztwa, dopuszczano się uników i niejednego kłamstwa. Ukrywając prawdę o Gibraltarze, Anglicy musieli tak postępować na wyraźny rozkaz Churchilla, a decyzja taka mogła nastąpić tylko z obawy przed jakąś trudną do powetowania klęską moralną i kompromitacją. Ale czyją? Samego Churchilla, czy też zaledwie któregoś z podległych mu ogniw w służbach specjalnych? Po śmierci Sikorskiego... Polscy spiskowcy także działali nadal. W roku 1944 dołączył do nich między innymi, przybyły z kraju Stefan, czy też Stanisław Żochowski, żołnierz zawodowy, jak wyznaje. Prezentuje się on znacznie lepiej, kiedy wspomina swoje grzechy młodości w artykule Konspiracje na wyspach, wydrukowanym w roku 1960 w Paryżu. Dostrzega niezwykle trudności obu kolejnych naczelnych wodzów, bo z kolei kontrolowano także i generała Sosnkowskiego. Myślę, pisze, że nie można postawić poważniejszych zarzutów obu generalom na tym najbardziej niewdzięcznym stanowisku, bowiem nie mogli mieć niezawisłej decyzji politycznej. A dalej ciągnie Żochowski, co następuje. Przypisując sobie i przyjaciołom prawo osądu bezwzględnego, musi się być pewnym absolutnej czystości intencji sprzysiężonych. Z upływem czasu traciłem to przekonanie. Znaczna część oglądała się na awanse i wyparcie starszych wiekiem, uzasadniając to nie zawsze najlepszymi kwalifikacjami. Porywając się na osąd naczelnego wodza, trzeba sobie uzmysłowić ówczesną niemoc. Dyspozycja leżała poza nami w konspiracji i poza przełożonymi na naszym mizernym szczycie. Nie znałem Władysława Sikorskiego, nie widziałem go nawet nigdy, ale po głębokim żalu, który towarzyszył śmierci generała w kraju i na zachodzie, po szeregu rozmów i opowiadań zrozumiałem, że miał pewną osobistą wagę, którą odczuwali swoi i obcy. Po nim było gorzej. Było już tylko źle. Dlatego niektóre strony z tropu Budzą we mnie głęboki niesmak. Niesmak żołnierza, widzącego z daleka, jak jeden z liliputów, szarpie spodnie poległego generała. Wyprawiając się do drugiego korpusu, Żochowski otrzymał nazwiska i hasła jako przedstawiciel sprzysiężenia na Włochy, Ale, pisze, celowo nie zdziałał nic, radując się czystą atmosferą żołnierską, a całą odpowiedzialnością obciążając, i słusznie, już tylko dowódcę, czyli generała Andersa. Zresztą w okresie tym już nie istniała konspiracja młodooficerska. Nie była potrzebna. Są też na zachodzie tacy ekspiskowcy, którzy po prostu przechwalają się wykończeniem Sikorskiego a podziemna prasa krajowa o kierunku Narodowych Sił Zbrojnych wcale po tragedii Gibraltarskiej nie rozpaczała przeciwnie zresztą i po wojnie używali sobie na pamięci generała Sikorskiego ci i owi z zagranicznych czy polskich urabiaczy różnych opinii w rodzaju Rolfa Hochuta czy Thompsona Mundina na zachodzie, a wielu też u nas łączy ich pomimo różnic cecha wspólna dorabianie argumentacji do swoich z góry przyjętych osądów a czasem nienawiść do wszystkiego co polskie niechże sobie zanotują scenę powitania generała Sikorskiego z Ignacym Paderewskim w grudniu 1939 roku w Paryżu opowiadał o tym świadek Edward Ligocki. Świat z 3 lutego 1963 roku. Generał mam okropnych pułkowników i świetnych podporuczników. Paderewski, a kto panu generalowi przeszkadza przenieść pułkowników na emeryturę, a poruczników mianować pułkownikami. Generał, to niemożliwe. Oni mają wysługę lat, są sztabowymi oficerami polskimi. Zaciążyły nad generalem dwa obezwładniające czynniki. To właśnie pragnienie podporządkowania sobie istniejącej już Kamaryli i martwa litera Konstytucji Kwietniowej na której oparł stronę legalną ustawową emigracyjnego rządu, a przecież przez długie lata był tej konstytucji przeciwny. Gdy się rozważa cały ten kompleks, paradoks jego taktyki staje się wyraźny. I tym właśnie ludziom, kończy Ligocki, sam dawał w ręce okruchy władzy, które pozostały rządowi emigracyjnemu. A gdy Sikorskiego zabrakło, ci sami wolali, sam Bóg w porę go zabrał, jak wykrzykiwano 6 lipca 1943 roku na ulicy w Edynburgu, dodaje Ligocki. Krótko mówiąc, zgnila góra zarażała część młodzieży. Mądrość ludowa mówi, że ryba zaczyna cuchnąć od głowy. W konsekwencji, kiedy do kraju wróciłem, setki razy musiałem wyjaśniać młodzieży, że następcą Sikorskiego nie jest i nie może być jego zacięty wróg i przeciwnik, który maczał palce w zbrodni, jak wyraził się generał Szarecki, podpisując taką opinię. Wzdumienie wprawia oświadczenie, jakie Thompsonowi pozwolił nagrać generał Władysław Anders. Dowiadujemy się z tego oświadczenia, że w latach dwudziestych on i generał Sikorski byli dowódcami dywizji, czyli po prostu kolegami. Obliczony jest taki fałsz na czytelników nieznających prawdy – bo tymczasem w 1920 roku Sikorski dowodził armiami, później był szefem rządu, zaś Anders miał zaledwie pułk Ułanów. W 1925 roku Sikorski był ministrem spraw wojskowych, zaś Anders komendantem placu, później dowódcą brygady. Krótko mówiąc, podczas gdy generał Sikorski piastował wysoką godność przewodniczącego kapituły orderu Virtuti Militari, gdy inicjował budowę portu w Gdyni i murował grup nieznanego żołnierza w Warszawie, kiedy usiłował doprowadzić do współdziałania skluconych stronnictw politycznych w kraju, a za granicę do systemu bezpieczeństwa zbiorowego, Anders wciąż parał się z prawami końskimi, bo skutki pewnych rekwizycji wojennych nadal wlokły się za nim. Mianowicie kolejna gwałtowna śmierć dwóch młodych oficerów, braci Bilarzewskich, których zabito skrytobójczo. Przybyły też nowe końskie klopoty, a mianowicie skarmianie rządowego owsa w stajni wyścigowej Andersa. W 1938 roku te kłopoty doścignęły właściciela stajni, bo w gronie generalicji powstał problem, czy nazwisko Andersa powinno figurować pośród innych dowódców kawalerii na liście Komitetu Honorowego Wydawnictwa Księga Jazdy Polskiej, które prowadziłem. Wreszcie, po długim wahaniu, wątpliwości generałów rozstrzygnął wobec redaktora wydawnictwa marszałek Rydz-Śmigły. — No, niech tam, bił się dobrze, spaskudził się później. Co z takim zrobić? — wymownie machnął ręką. — Ale wróćmy do wywiadu z Thompsonem. Dowiadujemy się dalej, że Sikorski i Anders, mimo różnicy poglądów w sprawie dotrzymania sojuszu ze Związkiem Radzieckim, jakoby pozostawali przyjaciółmi. Jak wiadomo, sąd angielski wyrokował całkiem inaczej. Historia przyznała mi rację, czelnie oświadcza w dalszym ciągu Anders niepomny faktu, że nasza ojczyzna została pięknie odbudowana emigracyjny biały generał przyznaje że skłaniał Sikorskiego do ustąpienia wraz z całym gabinetem do złożenia spraw polityki w ręce Raczkiewicza dalej Anders potwierdza, że całkowicie popierał Sikorskiego wtedy gdy ten zawierał porozumienie z Majskim, gdyż nie mieliśmy innej drogi do uwolnienia Polaków, ale chodziło mu jedynie o chwyt taktyczny. Jasne, samemu się wydostać, a sprawę polską wpędzić w ślepy zaułek. Powracający ze środkowego wschodu generał Sikorski był, zdaniem Andersa, jakoby już odmieniony w stosunku do Związku Radzieckiego. Ale to nieprawda. Wszystkie świadectwa Mówią o czymś przeciwnym Ktoś tam Andersowi mówił, że to głównie pułkownik Kazalew płynął na Sikorskiego Ale gdyby Sikorski nie zmienił się To, zapewnia Anders, protestowałby on stanowczo przeciw jego polityce Zresztą, czytamy Anders udzielał politycznych lekcji także i samemu Churchillowi Same kłamstwa. Stał na baczność, kiedy Churchill bił pięścią w stół. Ci dwaj, Anders i Thompson, świetnie rozegrali swój sławny duet. Rozumieli się. A co do Gibraltaru, wypadek czy sabotaż? Anders sądzi, że nic innego jak wypadek. Ale, dodaje przytomnie, Podczas wojny wyłączyć sabotażu też nie można. Zatem, nie rosyjski sabotaż? pyta Thompson. Wykluczone, stwierdza Anders. Gdyby Rosjanie mieli kogoś zabijać, to mnie, jako jedynego, który był raczej przygotowany na najgorsze, niż na dojście z nimi do jakiegoś porozumienia. To prawda, Korpus Andersa we Włoszech rozrósł się później do liczebnego stanu armii wskutek przyjmowania wielu byłych żołnierzy Wehrmachtu. Naturalnie generał Anders nie spowiadał się rozmówcy z pociesznej ambicji zostania drugim na świecie po Stalinie, ani też z porozumień, które na swoją odpowiedzialność zawierał z czynnikami obcymi ani wreszcie z rachub na Trzecią Wojnę światową i przygotowań do niej. Z kilku stronicowej relacji można wyłowić jeszcze dwie opinie. Pierwsza Andersa o Rosjanach. Od chwili, gdy poczuli się pewni uzgodnień z aliantami, nie mieli absolutnie potrzeby zabijania Sikorskiego. Jakie to ładne, prawda? Bronić nie siebie i nie Czorcila, lecz właśnie Rosjan w sytuacji, kiedy opinia kieruje podejrzenia właśnie w stronę Andersa. W ogóle, zdaniem Andersa, Sikorski długo blądził, ale przejrzał na krótko przed śmiercią, kiedy już niewiele znaczył w polityce. Taka sobie «quantité Osoba małej wagi. Thompson nie mógł tu sobie darować przytoczenia słów poprzednio usłyszanych od Hochuta. Wszyscy londyńscy Polacy lżą. Sikorski nie ma szczęścia i po śmierci. Słusznie donosi mi z Londynu był oficer do specjalnych poruczeń. Dalej przytacza on, co następuje. Oto pewien autor z Polski, korzystając z czwartej ręki z książki Jirzego Slawika, podaje rzekomy fakt, że Francuzi jeszcze w roku 1938, tuż przed wizytą marszałka Rydza-Śmigłego w Paryżu, pytali, jakie warunki postawić, dając Polsce pożyczkę. Sikorski miał odpowiedzieć jako minimum natychmiastowe wyrzucenie beka i wszczęcie rokowań z opozycją o utworzenie rządu koalicyjnego. Ale taka odpowiedź wyda się nieprawdopodobna każdemu, kto znał postawę Sikorskiego pełną etyki oraz troski o Polskę. Autor ów jednak z radością przyjmuje plotkę za prawdę i nadto komentuje klamstwo jako dowód braku patriotyzmu u Sikorskiego. Tymczasem jeszcze przed paru laty francuskie archiwum państwowe przesłało do Instytutu imienia Sikorskiego w Londynie pakiet papierów i listów Sikorskiego do polityków paryskich, a między innymi i taką odpowiedź generała na pytanie w sprawie pożyczki. Dajcie bez warunków, bo to opóźniłoby do zbrajanie wojska, a czasu jest już może tylko parę miesięcy. Generał kukiel pokazał wspomnianemu autorowi z Polski ów list. Lecz piszą mi z Londynu dosłownie, ten nie kwapił się napisać choćby listu do redakcji by sprostować plotkę podaną przez Slawika, a powtórzoną przez samego siebie razem z setką podobnych plotek pracowicie gromadzonych na emigracyjnych śmietnikach przez szmaciarzy. Mnóstwo takich wersji nadaje się na przemiał, co powinni rozumieć aspiranci do tworzenia naszej historii najnowszej na podstawie rzekomych dokumentów. Tocząc polemikę z generałem Kukielem, kto zabił Sikorskiego, tygodnik demokratyczny, luty-marzec 1958, przeczytałem między innymi, zarzut, że nie podaje nazwiska młodego oficera, który był wyznaczony do zastrzelenia generała Sikorskiego, ale załamał się i wyznał prawdę w Kairze. Po czym został przez majora Bilewicza przywieziony do Londynu. Generał Kukiel zapytywał, czemu nie podałem nazwiska tego z gruntu porządnego chłopca. Jakże mogłem, podając nazwisko, narazić życie tego oficera, a także sprawić przykrość jego zacnej rodzinie. Ale dziś generał Kukiel zna już to nazwisko, oraz nazwiska tych, co epizod zapamiętali. Zresztą w trakcie tej polemiki otrzymałem był wiele listów, z których przytaczam choćby ten jeden od pani Danuty Galińskiej z Princeton ze Stanów Zjednoczonych, drukowany w tygodniku Siedem Dni, 13 kwietnia 1958 roku. Odpowiedź, jaką dał pan generałowi Kukielowi w tygodniku Siedem Dni na jego artykuł o niewykrytej dotychczas zbrodni dokonanej na świętej pamięci generale Sikorskim rozbudziła na nowo bolesne wspomnienia tej potwornej zbrodni dokonanej w czasie, kiedy cała nadzieja z rozpaczonych klęską Polski Polaków skupiona była na tym człowieku, który nie załamał się nie stracił wiary, podniósł obalony sztandar polski, uratował jej honor, wrócił Polsce szacunek i uznanie, tak bardzo zachwiane podczas sanacyjnych rządów, bezprawnie i podstępnie zagarniętych przez klikę najmniej wartościowych ludzi. Trudno opisać to, co wówczas przeżyli ci wszyscy, którzy cenili Sikorskiego i widzieli w nim opatrznościowego męża. Nikt nie wątpił, że nie ślepy przypadek, ale długo przygotowywany zamach położył kres życiu Sikorskiego. Mam u siebie dużo wycinków z różnych gazet z czasów wojny. Są one ilustracją tego, co sanacja wyrabiała, żeby obalić Sikorskiego, któremu jeden można postawić zarzut, a mianowicie ten, że zbyt ufał swym wrogom. Będąc bowiem człowiekiem z gruntu uczciwym i szlachetnym, nie chciał posądzać ich o nikczemne zamiary, wymierzone nie tylko przeciwko jego życiu, ale również przeciw Polsce. Tyle w liście pani Galińskiej. Można by teraz wyciągnąć pewne wnioski. Hałas o światowym zasięgu wszczęty dookoła tragedii w Gibraltarze i niemale sumy zebrane przez jakichś akcjonariuszy na sfinansowanie jej rozgłosu to zrozumiale, jeśli wziąć pod uwagę mechanizm stosowanej na zachodzie reklamy. Podobnie 200 tysięcy dolarów zebranych na wylansowanie we Francji pewnej piszącej panienki Przyniosło ogromne zyski Teraz na oskarżeniu i obronie Churchilla Można ubić znacznie większy interes Jako, że cała rozgrywka z jej wariantami Zahacza o wielkie autorytety I, że tak powiemy, o honor narodów Może o honor ludzkości w ogóle Rzecz jasna, sprawa nie zakończy się na sztuce teatralnej na swoistych turniejach telewizyjnych i na kosztownych książkach. Z kolei można się spodziewać filmu. Sprytnych scenarzystów i reżyserów nigdzie nie brak, gdy chodzi o grubą forsę.